List świętego Pawła Apostoła do Tytusa Rozdział pierwszy Paweł, sługa Boży i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która prowadzi do pobożności, w nadziei żywota wiecznego, jakie obiecał przed czasy wiekuistymi Bóg, który nie kłamie, a objawił czasów swoich słowo swoje przez zwiastowanie, które mi jest powierzone według rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, do Tytusa prawdziwego Syna według wspólnej wiary. Łaska, miłosierdzie i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Dlatego Cię zostawiłem na Krecie, abyś to, co tam jeszcze pozostaje, przyprowadził do porządku i ustanowił starszych po miastach, jak Ci rozkazałem. Jeśli kto jest beznagany, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, niebędące pod zarzutem rozpusty albo nieuległości, albo biskup ma być beznagany jako szafarz boży, niezarozumiały, niegniewliwy, pijanica wina, nieporywczy, niechciwiec, ale gościnny, dobromiłujący, roztropny, sprawiedliwy, świętobliwy, powściągliwy, trzymający się wiernej mowy, zgodnej z nauką, żeby był w stanie napominać zdrową nauką i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Albowiem jest wielu nieuległych, próżnych gadułów i zwodzicieli, szczególnie wśród obrzezanych, którym trzeba usta zatkać. Oni całe domy skłócają, nauczając czego nie należy dla haniebnego zysku. Powiedział jeden z pomiędzy nich, własny ich wieszcz, Kreteńczycy zawsze kłamcy, niecne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to prawdziwe. Dla tej przyczyny karć ich surowo, żeby zdrowi byli w wierze i nie trzymali się żydowskich baśni i przykazań ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Czyści wszystko bowiem mają za czyste, a pokalani i niewierni nic nie mają czystego. Ale pokalany jest i umysł ich, i sumienie. Mówią, że znają Boga ale uczynkami swymi zapierają się go, będąc obrzydłymi i nieposłusznymi i niezdolnymi do żadnego dobrego uczynku.